kart historii. Incydent w Warżini. Historia bez puenty. To chyba jedna z ostatnich katastrof UFO w starym stylu, przypominająca scenariuszem horror o niezbyt skomplikowanej fabule. W pobliżu brazylijskiego miasta rozbija się UFO, którego pasażerowie przeżywają i rozbiegają się po okolicy. W ślad za nimi podążają wojskowi i służby porządkowe, które ostatecznie dopinają swego. W całość wmieszane są także inne wątki, jak śmierć żandarma, obserwacja uszkodzonego UFO i skomplikowane losy jego pasażerów uwikłanych w kolejną aferę spiskową. Według informacji uzyskanej od Wojskowego Łącznika nocą 19 stycznia 1996 roku Północnoamerykańskie Centrum Obrony Powietrznej poinformowało swój brazylijski odpowiednik o zarejestrowaniu niezidentyfikowanego obiektu kierującego się do południowej części stanu Minas Gerais, po którym ślad urwał się nad miastem Warzinia. O sprawie natychmiast powiadomiono jednostki stacjonujące w pobliżu miasta. Ale nie był to koniec tej historii. W ciągu kilku następnych tygodni udało się w okolicy schwytać kilka tajemniczych istot, rzekomych uciekinierów z rozbitego obiektu. Tak wyglądał początek jednego z najbardziej intrugujących przypadków w historii ufologii, nazwanego incydentem w Varginii. Historii bardzo kontrowersyjnej, niedokończonej i nie wiadomo w jakim procencie realnej. W tej audycji opowieść ta zostanie zaprezentowana tak, jak pierwotnie przedstawiali ją brazylijscy badacze i w jakiej wersji jest większości znana. Brak jej niestety finału a po drodze napotykamy na szereg luk, charakteryzujących niestety większość doniesień z Ameryki Południowej. Ale czy to znak, że nic się tam nie wydarzyło? Świadkowie opisywali istoty obserwowane w okolicach Warzini jako humanoidy mierzące około 120 cm wzrostu, o ciemnobrązowej, bezwłosej skórze, długich i cienkich ramionach oraz krótkich nogach. Miały one duże głowy z trzema charakterystycznymi krótkimi różkami lub naroślami kostnymi oraz olbrzymie owalne czerwone oczy. Poza tym nie można było dostrzec ich uszu ani nosów. Widoczny był tylko otwór gębowy w postaci wąskiej szpary. Istoty nie posiadały też ubrań. Świadkowie, choć trudno ustalić ilu ich było, wspominali również o widocznych, nienaturalnie wypukłych żyłach, biegnących w dół szyi, wzdłuż ramion, poprzez piersi i plecy, co sprawiało, że stwory wyglądem przypominały mini kulturystów. Incydent z Vargini jest nadzwyczaj skomplikowany. Składa się nań szereg wydarzeń, niekiedy trudnych do opowiązania, które rozpoczęły się według niektórych już 13 stycznia 1996 roku, wraz z dziwną przygodą pewnego mieszkańca São Paulo. Zwyczajowo jednak za początek tej historii uznaje się obserwacje trzech młodych kobiet z 20 stycznia, kiedy to spotkały się one twarzą w twarz z przedziwną istotą. Około godziny 15 wracały one do domu przez rozbudowującą się dzielnicę Jardim Andere. Pomagając wcześniej pracodawczyni najstarszej z nich, Cathy Xavier, w przeprowadzce. Zdecydowałyśmy się pójść na skróty przez pustą działkę. Opowiadała 16-letnia Lilian da Silva, której towarzyszyła siostra Walkiria, lat 14, i wspomniana 22-letnia koleżanka Katia Xavier. Katia pracowała jako pomoc domowa u kobiety, która zmieniała mieszkanie, a znajome siostry pomagały jej pakować rzeczy. Wszystkie trzy kobiety zmierzały do swych domów na osiedlu Santana, znajdującym się na północ od Jardim Andere. Skrót prowadził wąską ścieżką przez pustą działkę, porośniętą wysoką trawą. Po ich lewej stronie znajdował się opuszczony budynek. Kiedy kobiety weszły w głąb działki, coś niespodziewanie przykuło uwagę Liliany. – Spójrzcie na to! – krzyknęła. W odległości około sześciu metrów od nich, pod ścianą budynku dostrzegły pokraczną postać. Lewa ręka istoty spoczywała pomiędzy jej nogami, prawa opierała się o ścianę, a stopy ukryte były w trawie. Świadkowe opisały ją następująco. To miało oleistą, ciemnobrązową skórę, wielkie oczy i trzy rogi na głowie – mówiła Lilian. Z kolei wyraźne, nabrzmiałe żyły, biegnące od szyi istoty wzdłuż ramion, przypominały w wałżirii wielkie bycze serce. Pomyślałyśmy, że to sam diabeł – dodała. Dla Kati, mężatki i matki trójki dzieci to coś nie było ani człowiekiem, ani zwierzęciem, nie było małpą czy też mrówkojadem. Widziałyśmy to bardzo dobrze. Wspomina odpierając późniejsze sugestie mające wyjaśniać ich obserwacje. Wygląd istoty był odrażający, jednak największe wrażenie na świadkach zrobiły duże czerwone oczy oraz wspomniane rogi. Przez kilka sekund patrzyły osłupiałe, a później z krzykiem rzuciły się do ucieczki istota obróciwszy głowę patrzyła na kobiety sprawiając wrażenie przestraszonej i przykucnęła lekko jakby starając się ukryć panie następnie wybiegły na ulicę skręciły w prawo i biegły nie zatrzymując się póki nie dotarły do domu dwadzieścia przecznic dalej jedno z najczęściej wysuwanych wyjaśnień odnośnie obserwacji dokonanej przez młode kobiety mówi o tym, że napotkały one nie czerwonego rogatego kosmitę ale chorego umysłowo mężczyznę miejscowym znanego jako Luicinio który brudny i przerażony Miał kryć się na pustej posesji Gdy po kilkunastu minutach Zdołały dojść do siebie Katia i matka dziewczynek, Louisa Poprosiły sąsiada, aby je zawiózł samochodem Z powrotem na działkę Istoty niestety tam nie zastały Choć jak wspominają Zobaczyłyśmy wygniecioną trawę A w powietrzu unosił się zapach siarki Czy też amoniaku Opowiadała Katia Wiadomość o niezwykłym spotkaniu szybko rozeszła się po okolicy I już następnego dnia rano na miejscu zjawił się znany badacz zjawiska UFO Ubirażara Franco Rodriguez Miał wówczas 42 lata i mieszkał nieco ponad kilometr od miejsca, w którym doszło do incydentu Dowiedział się o nim od miejscowego sklepikarza Który usłyszał pogłoskę, że jakieś dziewczyny zobaczyły dziwne zwierzę, małego potwora Sprawa wydawała się interesująca ale Rodriguez'owi, prawnikowi i nauczycielowi akademickiemu, od lat 70. rejestrującemu obserwacje UFO w rejonie Warżyni, mówiła niezbyt wiele. Kiedy zaczęły do niego napływać kolejne pogłoski o incydencie, postanowił sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Pomagał mu przyjaciel Sergio, pracownik jednej ze stacji telewizyjnych. Po kilku dniach udało im się dotrzeć do Kati i obu sióstr. W międzyczasie miasto zaczęła zalewać fala najbardziej fantastycznych plotek. Kobiety płaczą. Niektórzy mówili, że stwór został skwytany przez żandarmerię wojskową i zabrany do szpitala. Miał mieć wielki brzuch, tak jakby był w ciąży i wydawał odgłosy przypominające zawodzenie, opowiadał Rodriguez. Rozmawialiśmy z chłopcem, który rzekomo widział skwytane istoty, jednak to, co mówił, nie miało większego sensu. Był jeszcze zbyt dziecinny i za bardzo plątał się w relacjach. Udało się także znaleźć kobietę, która podobno także była świadkiem pojmania dziwnych istot, ale nie chciała o niczym mówić, mimo namów męża. Kiedy Rodriguez spotkał się wreszcie z trzema młodymi kobietami, te wciąż bardzo przeżywały wydarzenie. Wszystkie trzy płakały, relacjonując mu incydent. Przez kolejnych kilka dni rozmawiał z nimi wielokrotnie i za każdym razem podawały te same szczegóły, dzięki czemu nabrał przekonania, że mówią prawdę. Tymczasem rodziły się coraz to nowe plotki. Jedna z pielęgniarek opowiadała, że w nocy 20 stycznia na kilka godzin została zamknięta część szpitala regionalnego, jednego z trzech w mieście. Odmawiano tam wstępu pacjentom, a nawet pracownikom. Przed szpitalem zaś rozlokowali się żołnierze, wozy wojskowe, a na miejsce zwożono lekarzy z innych miast. W poniedziałek 22 stycznia zwołano zebranie pracowników szpitala, podczas którego stwierdzono, iż to co się działo podczas weekendu było jedynie wojskowymi ćwiczeniami. Zapowiedziano także, że gdyby ktoś pytał o to co się działo, zwłaszcza prawnik Ubirahara należy wszystkiemu zaprzeczać. Istotę podobno przewieziono do szpitala Humanitas, znacznie mniejszego i położonego w bardziej ustronnym miejscu. Tam również widziano wojskowych. Jedno z doniesień mówiło o tym, że istotę widziano już martwą w otwartej skrzyni na parkingu przy szpitalu Humanitas. Piętnaście osób, wojskowych i lekarzy, stało wokół skrzyni obserwując jak jeden z medyków przy pomocy pincety wyciąga z ust istoty długi czarny język. Plotki opanowały nawet szkoły podstawowe. Jeden z chłopców mówił Tata powiedział mi o kosmicie, że to wszystko prawda. Widział film, ale to zbyt niebezpieczne, by o tym mówić. Rodriguez dowiedział się, że jeden z krewnych ojca chłopca pracował w pobliskiej bazie wojskowej. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna ten przebywa w areszcie domowym na terenie bazy. Badacz udał się do siedziby żandarmerii wojskowej i rozmawiał z jej dowódcą. Kiedy wyjaśnił, z jakiego powodu tam się znalazł, dowódca poinformował go, że nie wie nic na temat stworzenia, ale postara się to sprawdzić. Przez następnych kilka dni Rodriguez bezskutecznie próbował skontaktować się z żandarmem. Już wtedy to zaczął podejrzewać, że rzeczywiście wydarzyło się coś nietypowego, a czynniki oficjalne starają się to ukryć. Podejrzenia zamieniły się w pewność po kilku dniach, kiedy to jego przyjaciel przeprowadził rozmowę z policjantką, która pełniła służbę w sobotę 20 stycznia. Twierdziła ona, że policja otrzymała szereg zgłoszeń na telefon alarmowy od ludzi, którzy rankiem tego dnia widzieli małego potwora. Policja ponoć zignorowała te sygnały, sądząc, iż ma do czynienia z żartami. Przez następny miesiąc kontynuowano śledztwo opierające się o relacje trzech kobiet. Podejrzewano, że stworzenie, czymkolwiek było, zostało schwytane, a władze postanowiły zachować ten fakt w tajemnicy. Badacze łączą siły. Najbardziej zastanawiający był fakt, iż wiele plotek koncentrowało się wokół wydarzenia, jakim było schwytanie humanoida rankiem 20 stycznia, czyli przed tym, jak trzy młode kobiety widziały ją po południu. Śledztwo nabrało tempa, kiedy włączył się do niego Vittorio Pacaccini, mieszkaniec Belo Horizonte, stolicy stanu, który nie znał wówczas Rodriguez'a. O wydarzeniu w Vargini dowiedział się dopiero 11 lutego z prasy. 32-letni pakacini od lat był członkiem działającej w Belo Horizonte grupy ufologicznej Cicoani. Na specjalnym spotkaniu dwa dni później, podczas którego członkowie grupy przeanalizowali doniesienia z Warzini, zadecydowano, iż sprawą należy się zająć i na miejsce uda się właśnie on. Wybrano go z kilku powodów. Po pierwsze, pracował jako konsultant w firmie handlowej i posiadał elastyczny czas pracy. Po drugie, wychował się w miejscowości trisco Soys położonej zaledwie kilkanaście kilometrów od warzini i zaplanował wcześniejszą podróż w tamten rejon, aby odwiedzić rodzinę. Trisco Soys odgrywa ponadto bardzo ważną rolę w tej sprawie, gdyż mieści się tam Szkoła Sierżantów ESA – największej bazy wojskowej w okolicy, której personel odegrał prawdopodobnie kluczową rolę w pościgu i ujęciu istot. Dzień po spotkaniu Cicoanii, 14 lutego, pakacini udał się do Trisco Rassois, zadzwonił do Ubirażary, by przedstawić się i umówić na spotkanie. A informator wyjaśnia. Tuż po przyjeździe do domu swej matki Pakacini otrzymał telefon od przyjaciela, który powiedział mu o człowieku znającym szczegóły schwytania istoty, która chce z nim rozmawiać. Cała trójka spotkała się tego samego dnia wieczorem w odludnym miejscu. Świadek opowiedział, że widział czterech strażaków, którzy schwytali dziwną istotę rankiem 20 stycznia i zabrali ją do ESA. Opowieść informatora pozwoliła rzucić nowe światło na pewne plotki. Rodriguez i Pacaccini uświadomili sobie, że musiały istnieć co najmniej dwa stworzenia. Jedna złopana rankiem i zabrana do ESA i druga widziana przez trzy kobiety, która później również została schwytana i umieszczona w szpitalu Regional. Późniejsze szacunki mówiły o znacznie większej liczbie istot wahającej się między 4 a 8. Pierwotnie Pakacini chciał przeprowadzić swoje własne śledztwo, jednak po spotkaniu z ubierażarą i wymianie informacji postanowili pracować wspólnie. Przez następne pół roku Pakacini odbył wiele podróży z Belo Horizonte do Warzini. Odciążył tym samym Rodriguez'a, który miał wiele pracy jako prawnik i wykładowca prawa i filozofii na uniwersytecie. Sprawa szybko przyciągnęła uwagę prasy, radia i telewizji, które ją nagłośniły nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ubiera żara otrzymał setki telefonów od ludzi, którzy coś wiedzieli lub znali osoby, które coś od kogoś słyszały. Niestety wszystkie te poszlaki trzeba było połączyć w całość, co nie było wcale łatwe. Badacze sprawdzali każdą pogłoskę i doniesienie. Rozmawiali z naocznymi świadkami i potencjalnymi świadkami. Dowiedzieli się między m.in. dzięki temu o małżeństwie rolników, które widziało UFO rankiem 20 stycznia, o kobiecie, która widziała dziwną istotę w miejskim zoo, o wojskowej przenośnej stacji radarowej przetransportowanej z południowej Brazylii, o motocykliście, który widział istotę kilka tygodni po 20 stycznia, o wojskowym, który opowiedział znajomemu, iż brał udział w schwytaniu ET i wielu innych mniej lub bardziej wiarygodnych sprawach. Wśród nich pojawiły się pogłoski o żołnierzu, którego mundur został naoliwiony podczas schwytania stworzenia do tego stopnia, że żona musiała go spalić oraz słuchy o tajemniczej śmierci policjanta biorącego udział w schwytaniu istoty i zakadkowej śmierci pięciu zwierząt w zoo. Rodriguezowi i niemu udało się porozmawiać z 25 bezpośrednimi świadkami, cywilami, żandarmami wojskowymi, lekarzami i innymi. W tym samym czasie badacze z innych miast, którzy pomagali w śledztwie, sprawdzali pogłoski o tym, że 23 stycznia kilka istot zostało przewiezionych na Uniwersytet Campinas, położony w mieście odległym o 300 km na południe od Vargini, gdzie przeprowadzono sekcję ich zwłok. Już na samym początku Rodriguez podkreślał problematyczną naturę incydentu. Gdybym jako adwokat musiał udowodnić w sądzie, że strażacy złapali istotę z innej planety, i przedstawić na to dowód z wiarygodnego źródła, choćby z Uniwersytetu Campinas, w postaci wyników badań na istocie, nie byłoby to możliwe. Wierzę jednak, że takie dowody gdzieś istnieją, a zdarzenie miało miejsce. Mogę tego dowieść na podstawie zeznań świadków, lecz nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu. Istota została złapana, ale nie wiem skąd pochodziła. Większość wydarzeń związanych z opisywanym incydentem miała miejsce w mieście Warzynia lub w jego pobliżu. To tętniące życiem ponad 120-tysięczne miasto na południu Minas Gerais, które rozmiarami dorównuje amerykańskiemu Teksasowi. W przemysłowo-górniczym Minas Gerais Znajdują się tysiące miast, miasteczek i wsi zamieszkałych przez niemal 20 milionów ludzi. Varginia znajduje się niemal w równej odległości od trzech największych brazylijskich miast. Ponad 300 km na północ od São Paulo, 300 km na północny zachód od Rio de Janeiro i prawie tyle samo na południe od Belo Horizonte. W mieście swą siedzibę mają międzynarodowe korporacje amerykańskie, kanadyjskie, angielskie i francuskie i jest ono czołowym centrum eksportu kawy. Posiada trzy szpitale, cztery uniwersytety, wydawane są tu cztery gazety, działają cztery stacje radiowe i trzy telewizyjne. Większość stanu Minas Gerais jest górzysta. Warzynia znajduje się około 1000 metrów nad poziomem morza i położona jest na kilku wzgórzach. W przeciwieństwie do niektórych informacji pojawiających się w internecie w związku z incydentem, nie ma tam dżungli ani dzikich drapieżników. Krajobraz zdominowany jest przez okalające miasto plantacje kawy. Główne wydarzenia związane z incydentem w Warrzyni rozegrały się na obszarze dużego, lesistego pasa zieleni rozdzielającego osiedla Jardem Arndere i Santana. Obie dzielnice znajdują się około 2,5 km od centrum miasta. Droga biegnąca ze wschodu na zachód łączy obie dzielnice i przecina lasek, jak też linię kolejową przebiegającą z północy na południe. Teren ten przecinają także liczne ścieżki, które wykorzystywane są jako skróty przez okolicznych mieszkańców. Nieopodal znajduje się też duża łąka. Norad, 19 stycznia 1996 roku. Pacachini ustalił, że amerykański Norad powiadomił brazylijskie władze o UFO. W swojej książce Incydent w Warzyni pisze, że w lipcu 1996 roku w Belo Horizonte oficer brazylijskiego lotnictwa wojskowego poinformował go, że Norad skontaktował się z Sindakta, brazylijskim cywilno-wojskowym systemem kontroli ruchu lotniczego, a Sindakta zaalarmowała dowództwo Esa w Triscora Sois. Stało się to 19 stycznia, choć nie wiadomo o jakiej porze dnia. Poza jednym przypadkiem, o którym będzie mowa za chwilę, ani 13 stycznia, ani 20, nie odnotowano żadnych relacji o obserwacjach UFO bezpośrednio w Warzyni lub najbliższej okolicy. Dziwna katastrofa. 13 stycznia 1996 roku. W piątek, 12 stycznia, 35-letni Carlos da Souza przejeżdżał przez São Paulo, jedno z największych miast na świecie. Zameldował się w jednym z hoteli w północnej dzielnicy pora. Następnego dnia zamierzał udać się do Triskora Soys i planował wyruszyć jak najwcześniej. Souza był przedsiębiorcą, którego pasją było pilotowanie lekkich, sportowych samolotów. W Triscora Sois chciał spotkać się ze znajomym pilotem i umówić się z nim na zawody. 13 listopada wstał około 4 nad ranem i wyruszył swym czerwonym pick-upem autostradą BR-381 łączącą São Paulo i Belo Horizonte. Nic szczególnego nie działo się do godziny 8,00, kiedy dojechał do skrzyżowania z szosą MG26. Skręt na zachód prowadził do warżyni, a na wschód do Belo Horizonte. Souza niespodziewanie usłyszał głuchy huk. Pomyślał, że coś stało się z samochodem. Zjechał więc na pobocze i zatrzymał się. Kiedy wychodził z samochodu sprawdzić, co się stało, zdał sobie sprawę, że dźwięk pochodzi od unoszącego się na wysokości ponad 100 metrów obiektu w kształcie cygara, w którego powierzchni odbijały się promienie rannego słońca. Srebrzysty obiekt o długości około 12 metrów poruszał się na północ, niemalże równolegle do drogi, z prędkością 40-50 mil na godzinę. Wzdłuż jego boku widocznych było kilka okien, obok których widniało coś w rodzaju dziury o średnicy około 2 metrów, od której rozchodziło się coś w rodzaju rysy lub pęknięcia wiodącego do centrum kadłuba, z którego buchał dym lub para. Zdumiony i podekscytowany tym widokiem Souza wskoczył do swego samochodu i śledził obiekt przez kilkanaście kilometrów. Ten wkrótce przeleciał na wschodnią stronę autostrady i minął niewielkie wzniesienia, a następnie, po wykonaniu ostrego, 30-stopniowego skrętu, zniknął mężczyźnie z oczu. Uznając, że musiało dojść do przymusowego lądowania, Souza zaczął rozglądać się po okolicy w poszukiwaniu dojazdu do miejsca zdarzenia, jednak polną drogę, wiodącą w kierunku miejsca, gdzie UFO zniknęło mu z oczu, znalazł dopiero po około 20 minutach. Jakiś czas później dotarł do punktu, z którego roztaczał się widok na miejsce katastrofy. Szczątki obiektu rozrzucone były rzekomo po całej łące, którą porastała wysoka trawa. Souza zauważył, że na miejsce przybyło przed nim kilkudziesięciu żołnierzy. Dwie pielęgniarki, dwie ciężarówki, ambulans i dwa inne auta. Wszystkie były własnością armii. Wszyscy według relacji wydawali się być zajęci zbieraniem odłamków. Na skrzyni jednej z ciężarówek znajdował się fragment obiektu wielkości połowy samochodu dostawczego. Ponadto w powietrzu rozchodził się silny zapach przypominający woń amoniaku lub eteru. Souza nie miał wątpliwości. Na miejscu musiało dojść do wielkiej tragedii. I wydawało się, że nikt nie mógł przeżyć tego wypadku. Był też nieco zdumiony widokiem wojskowych. Choć nie wiedział, że miejsce, w którym się znajdował, leżało w odległości kilkunastu kilometrów od bazy ESA w Triskora Soys, Myśląc, że może pomóc w akcji ratunkowej, zaparkował samochód i podszedł w kierunku miejsca katastrofy. Wtedy właśnie zauważył go jeden z wojskowych. Krzyknął na niego, po czym wkrótce zgromadziło się wokół niego kilku żołnierzy, polecając natychmiast opuścić to miejsce. Souza zaprotestował. Jednak musiał ustąpić wobec krzyków jednego z kaprali, który wyperswadował mu, że nie jest to nic, czym powinien się interesować. Wkrótce mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał, choć był na tyle poruszony całym wydarzeniem, że porzucił dalsze plany i wrócił do rodzinnego miasta. Kilka minut po opuszczeniu miejsca tragedii zatrzymał się w przydrożnym barze, gdzie wypił kawę i opowiedział o tym, co widział. Spędził tam około dwóch godzin, próbując dojść do siebie kiedy niespodziewanie odwiedzili go dwaj mężczyźni w cywilu, z których jeden zapytał go o imię oraz to, o czym przed chwilą opowiadał. Nic pan nie widział. Powiedział mu wkrótce jeden z mężczyzn, wymieniając potem szereg szczegółów z życia prywatnego Sousa. Jeśli powie pan ludziom, co się stało, skończy się to źle. Wkrótce obaj mężczyźni wyszli. Wszystko to działo się na tydzień przed spotkaniem trzech młodych kobiet z tajemniczą postacią w pobliskiej Warzyni, ale sam Souza. Nie mówił przez 9 miesięcy o swoim doświadczeniu nikomu za wyjątkiem żony i najbliższych przyjaciół, wyjaśniając, że zwyczajnie bał się gruźb, gdyż był przewrażliwiony na tym punkcie z racji niejasnych losów kilku jego przyjaciół, niewygodnych dla uprzednich, autorytarnych władz. Nie wiedział także nic o całej sprawie z Varginii, aż do września następnego roku, kiedy przeczytał o nim w artykule Klaudia Kowo, inżyniera i badacza UFO z São Paulo, współpracownika Rodriguez'a i Pacaciniego. Niedługo potem Souza skontaktował się z nim i za jego namową pokazał ufologom miejsce, w którym widział rzekomą katastrofę. Wizja lokalna w tym miejscu, przeprowadzona po dziewięciu miesiącach, nie wskazywała, aby wydarzyło się tam coś niezwykłego. Rodriguez nie natrafił też na ślady relacji o jakimkolwiek wydarzeniu wśród okolicznych rolników. Sprawiało to, że nie wszyscy uwierzyli w historię Sołzy i wątpili w nią nawet sami ufologowie, głównie z racji braku potwierdzeń wśród innych świadków. Co więcej, niektóre elementy tej historii wydawały się być zbieżne ze scenariuszem filmu pod tytułem Roswell. Warto jednak dodać, że wygląd obiektu przedstawiony przez mieszkańca São Paulo był niemalże identyczny z tym, jaki przekazywali świadkowie innej obserwacji z 20 stycznia. Ponadto we wcześniejszych etapach badania przypadku z Warzini wojskowi informatorzy twierdzili, że widzieli dwie ciężarówki załadowane szczątkami jakiegoś obiektu, które 13 stycznia 1996 roku wjechały na teren bazy ESA, skąd przewieziono je do siedziby Narodowego Centrum Lotniczego w okolicach São Paulo. Istnieje kilka szczegółów, które mogą potwierdzić relacje sołzy, ale trzeba przyznać, że nie da się jej zweryfikować, przyznał Rodriguez. Katastrofa według rolników Nocą 20 stycznia Oralina de Freitas, mieszkająca na farmie oddalonej o kilka kilometrów od warzyni została obudzona przez hałas wszczynany przez krowy. Stojący na szafce nocnej zegarek z elektronicznym wyświetlaczem wskazywał na godzinę pierwszą 14. Oralina szybko podeszła do okna i otworzyła je, widząc pobudzone zwierzęta zgrupowane na pastwisku leżącym w odległości około 100 metrów. Wkrótce zobaczyła ona dziwny obiekt w kształcie cygara, który unosił się tuż nad krowami. Noc była bezksiężycowa i ciemna, jednak sam obiekt wydawał się emitować słabe światło. Oralina postanowiła obudzić swego męża, czterdziestoletniego Euriko, w innych przypadkach pojawiają się nazwiska Augusta i Enrico Rodriguez, który szybko podszedł do okna i krzyknął z wrażenia. Nad moim polem wisi łódź podwodna. Z boku obiektu wydostawał się dym lub para, zaś samo UFO poruszało się bardzo powoli, chwiejąc się na boki, na wysokości jedynie 4 do 6 metrów nad ziemią. Jednak ani Euriko, ani Oralina nie odważyli się wyjść na zewnątrz, postanawiając obserwować zajście z okna. Zajęło im to około trzy kwadranse. W tym czasie obiekt, przesuwając się powoli, zniknął za wzgórzem, kierując się w stronę warżyni. Małżonkowie odnieśli wrażenie, że obiekt, niezależnie od tego czym był, miał poważne problemy techniczne. Niestety zachowanie krów było tak głośne, że świadkowie nie usłyszeli żadnych dźwięków wydobywających się z obiektu, które mogły zostać zagłuszone przez dźwięk spanikowanego stada. Choć krowy wydawały się reagować na pojawienie się obiektu, dwa psy należące do rolników pozostawały spokojne. Czwórka dzieci Freitasów przespała całe zdarzenie. Rodriguez dowiedział się o wydarzeniu 6 dni później. Freitasowie, którzy byli jedynie nadzorcami gospodarstwa, poinformowali o incydencie jego właściciela, który zgłosił je ufologom. Co ciekawe... Miejsce, z którego obserwowano to zdarzenie, odległe jest jedynie o 8 km od miejsca, w którym Carlos da Souza widzieć miał domniemane szczątki obiektu UFO. Poranne polowanie W Brazylii żandarmeria wojskowa nie jest podporządkowana wojsku, lecz stanowi formację znajdującą się pod kontrolą gubernatora danego stanu. Obowiązki żandarmów są dość szerokie, i obejmują zarówno służbę patrolową, porządkową, jak i ratunkową. Pełnią oni także obowiązki strażaków, a w tym wymiarze także funkcje służby do spraw zwierząt, zarówno tych domowych, jak i dzikich, które grozić mogą ludziom. Rankiem 20 stycznia 1996 roku strażacy z Warżyni odebrali sygnał, że w lesie niedaleko Żardem Andere widziano dziwne stworzenie. Nie wiadomo jak wiele osób zgłosiło jego obserwacje na policji i to ona poinformowała o tym odpowiednie służby. Do czasu aż straż odpowiedziała na zgłoszenie, enigmatyczne zwierzę widziane było przez trzech chłopców w wieku od 12 do 14 lat, którzy szli ulicą Rua Suecia, która biegnie równolegle do lasu wzdłuż torów kolejowych. Oprócz chłopców stworzenie widzieli także przechodnie, kobieta i mężczyzna. Czymkolwiek było, kierowało się powoli w kierunku linii drzew. Chłopcy, chcąc sprawdzić jego reakcję, postanowili rzucić w jego kierunku kamieniem, lecz wkrótce powstrzymała ich kobieta. Gdy na miejsce przybyli strażacy, Poprosili wszystkich o rozejście się, jednak w międzyczasie obiekt ich poszukiwań zniknął w lesie. Mając na sobie typowe ubranie, w tym grube rękawice i siatki, strażacy przeszli przez tory i ruszyli do lasu. Schwytanie stworzenia zabrało im ponoć dwie godziny, Między innymi dlatego, że uciekało przed nimi w gęstym lesie. Po drugie, nikt nie wiedział, czym właściwie było i przez jakiś czas udawało się im tylko rzucić na nie ulotne spojrzenie. Akcję utrudniał ponadto charakter terenu, jednak ostatecznie udało im się zarzucić sieć na stworzenie, które nie stawiało żadnego oporu, wydając jedynie z siebie dźwięk przypominający brzęczenie w czasie, gdy transportowane było do samochodu. Kiedy reszta strażaków zajęta była pogonią za stworzeniem, jeden z nich wrócił do auta, aby poradzić się dowódcy, co robić dalej. Jakiś czas później zjawił się na miejscu w towarzystwie wojskowej ciężarówki z trzema oficerami, których najprawdopodobniej sam poinformował o dziwnym znalezisku. Zwierzę przekazane zostało wojskowym bez większej dyskusji. Zamknięto je w drewnianej skrzyni przykrytej siatkami maskującymi i załadowano na skrzynie ciężarówki, która pośpieszyła do bazy w Trys Corasois. Strażacy wrócili do swojej bazy. Biegacz. 20 stycznia 1996 roku. Między 13.30 a 14.00 miejscowy amator sportu uprawiający jogging ujrzał siedmiu uzbrojonych żołnierzy, którzy kierowali się w kierunku łąki przyległej do lasu w Jardim Andere. Dwóch żołnierzy miało przy sobie broń automatyczną. Pozostali dwaj nieśli ze sobą niewielkie prostokątne metalowe pojemniki przypominające walizki. Mężczyzna zastanawiał się, jaki jest cel przybycia na miejsce żołnierzy i miał nawet zamiar udać się w to miejsce na skróty, jednak zmienił zdanie. Wojskowi weszli wkrótce na znajdujące się tam wzgórze i przeczesywali niewielki zagajnik leżący w pobliżu torów. Nie znajdując tam nic, weszli potem w gęstszy las. Mężczyzna widząc to pobiegł prosto, a następnie skręcił w prawo. Wkrótce usłyszał trzy wyraźne strzały. Zdziwiony tymi niezwykle ciekawy, co się stało, biegacz powrócił na ulicę, z której widać las. Zastał tam zaparkowany wojskowy samochód i jego załogę. Niedługo potem z lasu wyszło czterech żołnierzy, niosących ze sobą dwa worki, po dwóch. Dało się zauważyć, że jeden z nich porusza się, jakby coś szamotało się w środku. Worki zostały załadowane na auto, które szybko odjechało. Nie wiadomo, co się w nich znajdowało. Przez długi czas większość ludzi kojarzyła incydent z Warzini z dyskusyjną obserwacją trzech młodych kobiet, która miała miejsce 20 stycznia. To właśnie ono zyskało najwięcej uwagi, ale jak widać, cała sprawa składała się z całej serii najprawdopodobniej połączonych ze sobą zdarzeń. Luisa da Silva, matka dwóch sióstr, które spotkały dziwną, skuloną postać, stwierdziła, że gdy udała się na miejsce zdarzenia, na miejscu dało się zauważyć wygniecenie w trawie, zaś wokół rozchodził się silny zapach. Wszystkie ślady miała zatrzeć jednak burza z gradem, która miała miejsce około godziny 18. Śmierć w Warzyni. Tuż po krótkiej nawałnicy lub nawet w czasie jej trwania żandarmi kontynuowali swoje poszukiwania. Wśród nich było dwóch funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu, którzy wypatrzyli jeszcze jedną istotę. Być może tę, która wpędziła w przerażenie trzy kobiety, Schroniła się ona rzekomo na placu budowy, niedaleko lasu. Bez większego trudu schwytano ją i przewieziono nieoznakowanym samochodem do pobliskiej przychodni, gdyż według relacji wymagała pomocy medycznej. Lekarz odmówił jednak kontaktu z istotą i polecił żandarmom, aby zabrali ją do szpitala. W międzyczasie jeden z funkcjonariuszy, 23-letni Marco Eli Szerjezi, zatrzymał się przy domu swych rodziców, chcąc zmienić przemoczone ubranie. Powiedział matce, że bierze udział w akcji i być może zajmie mu to całą noc. Prosił, aby poinformować żonę, że może nie zdążyć na kolację i wkrótce wyszedł z domu. Twierdzono, że Szerjezi był jednym z funkcjonariuszy, którzy dotknęli istoty gołymi rękoma w czasie akcji jej chwytania. Natomiast z tym faktem, jak i całą sprawą z Warżini połączono tajemniczą śmierć Szerjezi, która nastąpiła kilka dni później z powodu nietypowej infekcji. Przyjęto go do szpitala z wysoką gorączką, po której nastąpiła szybko utrata władzy w kończynach, a następnie śmierć z powodu niewydolności oddechowej. Szerjezi zmarł 15 lutego 1996 roku. W Sprawie kolorytu dodało zachowanie władz, które zleciły rodzinie, aby zmarłego pochować w zapieczętowanej trumnie i najlepiej nie zwlekać z pochówkiem. Jego rodzina rzekomo pozwała żandarmerię za brak wyjaśnień w sprawie możliwych przyczyn jego śmierci, a także utajnienie wyników sekcji zwłok, która ujawniała jedynie obecność niewielkiej ilości toksycznych materiałów w jego ciele. Doktor Cesario Lincoln-Furtado, który zajmował się leczeniem Szeriezi, przyznał potem, że wszystko zaczęło się od bólu w okolicach odcinka lędźwiowego, do którego dołączyła potem gorączka. Wykonane badania wskazały na ciężkie zatrucie, przypomina infra. W sprawie Warzyni pojawia się także cała seria wątków pobocznych, trudnych do powiązania z głównym incydentem, głównie w związku z barierą czasową, która dzieli te wydarzenia od tych z końca stycznia 1996 roku. Być może w dużej części były one skutkiem nagłośnienia historii z Warżyni co sprawiło, że relacje o podobnych wydarzeniach, choć trudne w ocenie co do ich wiarygodności, zaczęły spływać z innych źródeł. Wieczorem 21 kwietnia 1996 roku dziwną istotę widziała Terecinia Klep, która wraz z mężem i kilkorgiem znajomych brała udział w przyjęciu, które miało miejsce w restauracji na terenie ogrodu zoologicznego w Varginii. Około godziny 21, kiedy świadek wyszła na papierosa, zobaczyła na ganku dziwną postać, która się w nią wpatrywała. Kobieta twierdziła, znajdowała się jakieś 4 metry dalej i miała jakieś 1,5 metra wzrostu. Nie wiem, czy było to zwierzę, czy może coś innego. Było obrzydliwe, brązowe i miało oślizgłą skórę. Jego oczy były wielkie i czerwone. Zwyczajnie stało i wpatrywało się we mnie. Kobieta była bardzo przerażona tym doświadczeniem i przez kilka minut nie mogła wydobyć z siebie słowa, choć powiedziała o tym swemu mężowi dopiero po kilku dniach. Po tym jak incydent został nagłośniony, Leila Cabral, dyrektorka miejscowego zoo, skontaktowała się z Rodriguesem i Pakasinim, przekazując im informacje o tajemniczej śmierci pięciu zwierząt w miejscowym ogrodzie zoologicznym, do których doszło na tydzień przed obserwacją pani Klep. Kolejne doniesienie pochodziło z maja 1996 roku z Passos, miasta znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Vargini, gdzie dziwna istota miała dopuścić się ataku na jednym z miejscowych mieszkańców. Sprawą zajmował się Pakasini, ale związek tego wydarzenia z pierwotną historią jest wysoce dyskusyjny. Jeszcze inną istotę widzieć miał 21-letni student biologii, który jechał w połowie maja 1996 roku z Tris Corasois do Vargini. Inny element z pogranicza ufologicznego folkloru przytrafił się świadkom, od których zaczęła się cała historia o UFO w Warrzyni. Wiąże się także z rzekomym nawiedzeniem Liliane i A Asilva przez tajemniczych funkcjonariuszy, o czym opowiadała ich matka. Miało to miejsce nocą na początku maja 1996 roku. Mieli oni naciskać na dziewczęta, aby zmieniły swą wersję dotyczącą historii z obserwowaną istotą, co wiązało się także z wynagrodzeniem związanym z publicznym zaprzeczeniem. WNIOSKI I DODATKI w przypadku z Vargini, podobnie jak w wielu innych, jeśli nie większości incydentów z udziałem UFO, nikt nie postawił ostatecznej kropki nad i. Z naszego punktu widzenia sprawę możemy oceniać jedynie jako odbiorcy, analizując prawdopodobieństwo poszczególnych jej elementów. Jednakże dużą pomocą w wyrobieniu sobie zdania na temat co właściwie stało się przed 15 laty w Warżyni, mogą pomóc opinie tych, którzy byli znacznie bliżej tych wydarzeń. Oto przegląd opinii brazylijskich ufologów na temat wydarzenia z warzini, które większość z nich, co chyba nie dziwi, przyrównuje do tak samo słynnej, jak i popkulturowej UFO katastrofy w Roswell. Część z nich może dziwić, część szokować, ale w sumie ujawniają nam one nie tylko złożony charakter, ale i szereg trudności związanych z tą sprawą. Przypadek ten otwiera nowe pole do badań nad UFO. Wierzę w jego autentyczność, ponieważ rozmawiałam z trzema dziewczynami, które spotkały ową istotę i twierdzę, że nie kłamią. Znam ubirażarę Rodrígueza od wielu lat i ufam efektom jego pracy Irene granci. Bez wątpienia przypadek z warżini jest numerem jeden w Brazylii. Powaga, którą wykazują się badacze w procesie gromadzenia informacji na jego temat, dodaje wiarygodności całej ufologii. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość zebranych informacji, bogactwo szczegółów oraz kilkoro szczególnych świadków, przekonamy się, że rozły to przy tym tyle co nic. Ujawnienie przypadku z Roswell zajęło trzy dekady, zaś o Vargini mówiło się już kilka dni po zdarzeniu. Śledztwo zostało bardzo dobrze przeprowadzone, a w naszych rękach znajdują się relacje wojskowych, przeczące oświadczeniom władzy przekazywanym mediom. Ujawnia nam to istnienie procesu zatajania informacji, choć wojskowi świadkowie wykazali się odwagą, przekazując ufologom to, co wiedzą. Claudeir Kovó to najważniejszy przypadek w brazylijskiej, ale i światowej ufologii głównie ze względu na jego implikacje. Powiem nawet, że nie może się z nim równać nawet historia z Roswell. Mówię tak, ponieważ wiem, że to, co jest wiadome mediom, to tylko krótka część całej historii. Trzeba w niej jeszcze wiele dopowiedzieć. Ale to się nie stanie, ponieważ wiązałoby się to z ujawnieniem personaliów wojskowych świadków. Z pobudek etycznych badacze zaangażowani w ten przypadek nie ujawnili wszystkich posiadanych informacji. Edison Bonaventura Junior Najważniejsze w tym przypadku są drobne szczegóły łączące w całość informacje z różnych źródeł, które nawzajem się uzupełniają. Dla przykładu dziwna woń amoniaku towarzyszyła obserwacji trzech kobiet oraz unosiła się w miejskim szpitalu. Musimy wziąć także pod uwagę wielką ruchliwość pojazdów wojskowych, co nie zdarza się tak często. Najdziwniejszym aspektem wydaje się być jednak wygląd napotkanych tam istot, zupełnie różny od opisów pochodzących z innych przypadków. Wiemy bowiem, że istoty spotykane przy okazji obserwacji UFO bywają niekiedy agresywne. W przypadku Warzini nie spotykamy się z żadną reakcją, co jest unikatem na skalę światową. Jedna z hipotez zasugerowanych przez ufologów mówiła, że mieliśmy do czynienia z rodzajem zwierzęcych, żywych sąd wysłanych na Ziemię w celu zbierania informacji. Ricardo Varela Kochreje Dowiedziałem się o wszystkim z mediów ale z czasem skontaktowałem się z ubirażarą F. Rodriguez'em, który powiedział mi o silnym spisku związanym z zatajeniem informacji w sprawie Warżini. Byłem tam dwukrotnie, a raz miałem okazję rozmawiać twarzą w twarz z jednym z wojskowych świadków, który był bezpośrednio zaangażowany w sprawę. Jego relacja była nadzwyczaj uderzająca i ujawniała wiele szczegółów związanych ze schwytaniem istoty. Musimy wspierać Pakaciniego i ubirażarę w dalszych wysiłkach, ponieważ przypadek ten jest unikatowy. Jednak ku naszej uciesze istnieje wiele osób, które nie godzą się na ukrywanie informacji i spontanicznie szukają kontaktu z nami, aby powiedzieć, co wiedzą. Marco Antonio Petit Jestem blisko związany z badaniami nad przypadkiem, wspomagając Ubirażary i Pakaczyniego informacjami z Uniwersytetu Campinas. Wciąż weryfikujemy jego związek z przypadkiem i wierzymy, że w badaniach nad zwłokami istot brał udział Badan Palhares. Nie ma wątpliwości, że istota została przewieziona do uniwersytetu, a następnie zbadana. Skontaktowaliśmy się z władzami Instytutu Medycznego i kwatery wojska w Campinas, ale zaprzeczyli oni, że miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia o podobnym charakterze. Jednakże mamy kontakt z wojskowym, który twierdził, że widział dokument potwierdzający obecność w Campinas zwłok IT Eduardo Mondini. Przebywałem w warżyni przez dwa ostatnie dni lipca 1996 roku, przenosząc się potem do Campinas, gdzie rozmawiałem z kilkoma osobami z personelu szpitala, jak i innymi ludźmi, spotykając na każdym kroku zaprzeczenia. Uważam, że przypadek ten nie jest wybitny, gdyż brak w nim jakichkolwiek namacalnych dowodów. Słabe relacje ze strony nastolatków, sekretne wyznania wojskowych i masa plotek to jedyne, czym ta sprawa jest na chwilę obecną. Daniel Macado de Avila. Jak w większości przypadków, swe prawdy mają ufolodzy i władze, które zwyczajnie mu zaprzeczyły. Przez ponad 15 lat sprawa z Warzyni zdążyła się już nieco zapętlić i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście przebija Roswell. W skali ufologicznego mitu, Roswell na pewno wygrywa 1 do 0. Ale co z dowodami? Jak powiedziane zostało wcześniej, Analiza wydarzenia z warzyni z naszego punktu odniesienia, polegać może jedynie na ocenie prawdopodobieństwa poszczególnych jego elementów, a także wierze w dobre intencje brazylijskich ufologów. Przypadek ten nie odróżnia się od innych, przynajmniej pod jednym względem. Jest sumą wielu czynników, na chwilę obecną bez odpowiedzi. Krytyka Warzyńni wiązać się może przede wszystkim z jej kulturowym oddziaływaniem, powielaniem w niej innych elementów znanych z ufologicznego folkloru, a także samego charakteru wielu domniemanych dowodów, które mają charakter przecieków dotykających tak samo interesujących, jak i kontrowersyjnych szczegółów, takich jak rzekome filmy czy protokoły z autopsji ciał warzyńskich kosmitów. W odniesieniu do nich warto czasem przypomnieć sobie co pisał na ten temat Jacques Vallée, podkreślając, że w przypadkach spotkań z UFO i ufologii w ogóle, często najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania. W tym przypadku dotyczą one tego, czy domniemani kosmici, jak rasowi Surwiwalowcy, mogliby przetrwać w środowisku mogącym być dla nich zabójczym. No i dlaczego zachowali się jak zupełnie ludzcy rozbitkowie? Ubirahara Rodriguez kończy swą książkę poświęconą Vargini wyznaniem, że nie możemy w tym przypadku dojść do żadnego konkretnego wniosku, zresztą jak w przypadku większości historii o spotkaniach z UFO. Zatem puenty znowu nie będzie. Autorzy Bob Pratt, Cynthia Luz, Opinie brazylijskich ufologów za stroną ufologie.net Komentarz Portal Infra Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytali Ivelios i Hubert Chłopicki